Drugi transport. Henryk Flamę nie pojechał razem z pierwszym transportem swoich żołnierzy. Po jednej z potyczek z organami bezpieczeństwa był ranny w nogę. Lawina załatwił mu leczenie w Gliwicach. Miał tam być zoperowany. Potem za miastem miał przechodzić rekonwalescencję. 24 sierpnia 1946 roku, jeszcze przed wyjazdem pierwszej grupy partyzantów, Emil pojechał do obozowiska partyzantów. Zawiózł konserwy i maść na świeżb. Wracając, zabrał z sobą do Gliwic zastępców Bartka, Jaśka i Wichurę. Mieli być obserwatorami przerzutu. Emil pojechał do restauracji Fajtula, gdzie powinni na niego czekać. Nie zastał ich jednak. Musiał osobiście wybrać się do obozowiska i stamtąd ich zabrać. Bartkowi przekazał list od lawiny. Kapitan polecił, by Wichura swoich ludzi zostawił pod komendą Sztubaka, który odmówił wyjazdu na zachód. Jeszcze przed wyjazdem pierwszego transportu i odjazdem szefa do Gliwic, 22 sierpnia, w obozie odbyło się weselisko. Wichura ożenił się ze Emilią, jedną z nielicznych kobiet przebywających razem z partyzantami w lesie. Wybranka była siostrą partyzanta, Bajana. Ślubu udzielił im ksiądz ze wsi Radzichów. Właśnie wichurze Bartek przekazał dowodzenie grupą przed swoim wyjazdem do Gliwic. Ten przyjął rozkaz bez zbytniego entuzjazmu, gdyż chciał jechać razem z Bartkiem. 1 września 1946 roku Bartek był już w konspiracyjnym mieszkaniu w Zabrzu. Zawiózł go tam samochodem osobowym Korzeń. Razem z nimi jechali jeszcze Sęp i Ryś. W zakonspirowanym mieszkaniu Flamę przekazał lawinie spisy personalne swoich pododdziałów. Omówili także szczegóły kolejnych przerzutów. Bartek nie czuł się dobrze w Gliwicach i dlatego po paru dniach zdecydował się na powrót na Baranią Górę. Przełożonym z Gliwickiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych powiedział, że jedzie po złoto zakopane w górach. Rysi Semp zostali w mieszkaniu. Pod Baranią Górą szykowano się już do następnego wyjazdu. Piecze nad wszystkim sprawował wichura. Lis pamięta, że drugi transport miał odjechać z Wisły Malinki około 10-15 września. Mniej więcej dwa tygodnie po pierwszym. Partyzanci gotowi do odjazdu stawili się we wcześniej umówionych miejscach. Ale tego wieczora ciężarówki nie przyjechały. Trzeba było poczekać do następnego zmierzchu. Tadeusz Przewoźnik zapamiętał, że wówczas miało wyjechać 60-70 osób. Ale na miejsce zbiórki wyznaczono Brenną. Odprowadzałem część z nich, wspomina. Anna Szweda pamięta z kolei, że drugi transport odjechał ze Świętoszówki. Nie przypomina sobie jednak więcej szczegółów. Była wówczas w ciąży i przebywała u znajomej Akuszerki w Mesznej. Nie można wykluczyć wersji, że drugi transport składał się z trzech aut. Jedno wyruszyło z Wisły Malinki, drugie z Brennej, a trzecie ze Świętoszówki. W każdym razie wyjechali na zachód, kierując się na Opolszczyznę. W drugim transporcie pojechał między innymi Józef Doniec, pseudonim Jastrząb. Jego brat Leopold, który nosił pseudonim Leszek, załapał się na pierwszy przerzut. Najmłodszy z braci Dońców, 24-letni wówczas Henryk, był łącznikiem partyzantów. W dniach, kiedy bracia szykowali się do wyjazdów, on akurat został wypuszczony przez UB z aresztu. Później rozmawiałem z kimś, nie pamiętam już z kim, o tych samochodach, które odwoziły ludzi Bartka. Ten ktoś powiedział mi, że jest źle z tymi, co odjechali, bo to były wojskowe auta. Pamiętam, padał wtedy deszcz wspominał po latach. Funkcjonariusze UB, Jan Zieliński i Czesław Gęborski, po tym jak rozstrzelali partyzanta Cieślara, któremu udało się przemknąć przez szczelny kordon dzięki podwiniętym rękawom flanelowej koszuli, poszli w stronę lasu, by sprawdzić, czy jeden z baraków jest dobrze zaminowany. Rząd drewnianych baraków ustawionych na cegłach malowanych na zielono ciągnął się wzdłuż linii lasu. Pod podłogą jednego z nich Zieliński zauważył miny przeciwczołgowe, które połączono drutami. Sześć albo siedem sztuk w drewnianych skrzynkach. Po saperskiej inspekcji funkcjonariusze wrócili do sadu, w którym stacjonowali. Wiedzieliśmy, że do tego baraku ma przyjechać następny transport ludzi z oddziału Bartka, przypomina sobie Zieliński. Wracając do majątku, Zieliński z Gęborskim zauważyli wychodzących z lasu dwóch grzybiarzy. Podeszli do nich i zaczęli z nimi rozmawiać, ale jeden z grzybiarzy nagle zerwał się i uciekł. Drugi po rozmowie został puszczony wolno. Leon Weintraub wysłał Zielińskiego do siedziby UB w najbliższej miejscowości powódkę. Dał mu kartkę na pięć litrów. Ten w jedną stronę szedł godzinę. Do pokonania miał jakieś pięć kilometrów. Przyniósł w siatce pięć litrowych butelek. Była potrzebna do powitania drugiej grupy partyzantów. Wcześniej jednak wódką zajął się Iwański, doktor z polikliniki Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach. Przy pomocy strzykawki wzmacniał wódkę. Aplikował przez korek środek nasenny, może udurzający. To samo robił poprzednio. Efekt miał być iście oszałamiający. Już nie wytrzymywałem tego psychicznie i powiedziałem Weintraubowi, że mam świerzb syberyjski i chciałbym pojechać do lekarza. Stwierdził, że się boję i dlatego chce jechać. Pokazałem mu ręce, na których faktycznie miałem świerzb, więc pozwolił mi. Opowiadał Zieliński, który przypadkowym samochodem zabrał się do Wrocławia. Stamtąd pociągiem pojechał do Katowic, a następnie do Cieszyna. Poszedł do lekarza i trafił do katowickiej polikliniki, gdzie przeleżał ponad tydzień. Przed wyjazdem Weintraub prosił jeszcze Zielińskiego, by pozdrowił jego żonę. Gdy wyszedł ze szpitala, spotkał się z Leonem Weintraubem. Spytał, co się działo na lotnisku po jego wyjeździe. Wszystko poszło zgodnie z planem. Odparł krótko Weintraub. Bardziej wylewny okazał się Czesław Gęborski. Opowiedział Zielińskiemu, że po kilku dniach przyjechała kolejna grupa żołnierzy Bartka. Umieszczono ich w zaminowanym baraku, który wcześniej obaj kontrolowali, po czym wysadzono w powietrze. Atak nastąpił nad ranem, podobnie jak w pierwszym przypadku. Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z poniemieckim lotniskiem zapewniają dzisiaj, że we wrześniu 1946 roku nie słyszeli żadnej strzelaniny czy wybuchów z jednym wyjątkiem. Mieczysław Bator słyszał nad ranem eksplozję i serię z karabinu maszynowego. Widział też dym. Dobrze znał lotnisko, gdyż pracował na nim jako strażnik. Po dwóch dniach poszedł zobaczyć, co się stało. Zauważył zburzony barak i dym, który jeszcze unosił się nad Pogorzeliskiem. Jerzy Korwin-Małaczyński, były komendant policji w Strzelcach Opolskich, jako dziecko wychowywał się w okolicach lotniska w Starym Grodkowie. W Leśniczówce mieszkali jego dziadkowie. Pamięta, że na lotnisku rosły trzy brzozy. Miejscowi szeptali, że one płaczą. Nikt nie mówił jednak, co lub kogo opłakują. Większość partyzantów chciała jechać na zachód, gdyż nie widziała perspektyw dalszego życia na Baraniej Górze, wspominał Stanisław Włoch, pseudonim Lis. Wizja wyjazdu dosłownie ogłupiała ludzi, twierdził z kolei Antoni Biegun, pseudonim Sztubak. Nie wszyscy tak ochoczo wsiadali na ciężarówki, jak ci, którzy odjechali pierwszym i drugim transportem. 22 wówczas Władysław Jodłowiec zrezygnował z wyjazdu w ostatniej chwili. Razem ze swoim oddziałem poszedł na Baranią Górę. Wyruszyli rano przez Klimczok i Szczyrk do Wapienicy. Dotarli do drogi wiodącej od Bielska do Cieszyna. Ukryli się w krzakach. Tak siedzieli gdzieś do czwartej po południu. W tym miejscu na drodze rozłożone były trzy gazety. To był umówiony znak. Koło gazet miała się zatrzymać wojskowa ciężarówka. Zanim jednak nadjechała, Jodłowiec wstał i powiedział do Żbika. Komendancie! Ja już raz tak wpadłem za okupacji. To może być pułapka. Nie chcę jechać. Twoja sprawa. Masz wolną rękę. Odparł Żbik. Kto idzie ze mną? Zapytał wówczas Jodłowiec. Po latach wyzna, jak bał się wówczas, że towarzysze broni będą do niego strzelać. Bał się. Kurczowo trzymał kolbę pistoletu. Na rezygnację zdecydował się wtedy jeszcze tylko Brzoza. Miał dwadzieścia pięć lat. Pochodził z Komorowic. Jodłowiec i Brzoza nie czekali już na przyjazd amerykańskiego Steadbakera. Odeszli. Zrezygnowali wówczas nie tylko z wyjazdu, ale również z partyzantki. Przed tym mówiłem jeszcze Żbikowi, że ta walka z bronią jest nadaremna. On tylko spuścił głowę i nic nie powiedział. Wspomina Władysław Jodłowiec. Z wyjazdu do lepszego świata zrezygnował też Józef Fiedor. Przewidziany był do trzeciego transportu. Wcześniej zapowiedział jednak Bartkowi, że nie pojedzie. Dosyć się natłałem w czasie wojny. Byłem w Niemczech, w więzieniu, na przymusowych robotach. Żalił się. W górach został także Władysław Foksa, pseudonim Rodzynek. Wyjaśnia. Nie pojechałem, bo otrzymałem wówczas polecenie, aby zostać. Wydał je sam Bartek i przydzielił mi inne zadania. Z wyjazdu na ziemię zachodnie zrezygnował również Antoni Biegun, pseudonim Sztubak. Cały jego oddział był przewidziany do trzeciego transportu. Doświadczony partyzant, który na konspiracji zjadł zęby, podejrzewał, że do obozu Bartka przedostało się dwóch agentów. Do czasu wyjaśnienia tych przypuszczeń nie chciał się nigdzie ruszać. Bał się prowokacji. Najpierw nie zgodził się na zrobienie zdjęcia, które lawina potrzebował do wyrobienia nowych dokumentów partyzantom. Później wydał swoim podkomendnym polecenie, by nie wyjeżdżali. Większość go posłuchała. Ale nie wszyscy. Wyjazdu odmówili m.in. Edward Michalik, pseudonim Kanar, Stanisław Kopik, pseudonim Zemsta. Informacje o dwóch agentach, którzy przeniknęli do oddziału Bartka, Sztubak otrzymał od swoich przyjaciół z Krakowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dał znać dowódcy. Kiedy wydano rozkaz przygotowywania się do wyjazdu, prosiłem, by tego nie robić, dopóki nie wiadomo dokładnie, kto jest agentem. Napisał Sztubak w swojej książce autobiograficznej. Żądałem przerwania akcji do czasu listownego potwierdzenia z centrali tożsamości obu oficerów. Sztubak obawiał się, że agent może przesłać do UB informacje o trasie, jaką pojadą ciężarówki z partyzantami, a organa bezpieczeństwa zorganizują zasadzkę. Może zginąć dużo ludzi. Najczarniejszego scenariusza nie był jednak w stanie przewidzieć. Doświadczony partyzant podejrzewał, że agentami są lawina i korzeń. Jego argumenty nie trafiły jednak do Bartka. — Ja się nimi zajmę — proponował Sztubak. — Jak się zajmiesz, to ja cię rozstrzelam — groził Bartek. — Dopóki nie zostanie do końca wyjaśnione, kim są agenci, nie wyjadę. Upierał się nadal Sztubak. — Ty masz jakieś głupie i niesprawdzone informacje — obstawał przy swoim Bartek. Henryk Flame myślał jeszcze o rozbrojeniu Sztubaka, ale stanęli za nim jego ludzie z bronią gotową do strzału. Grupa Antoniego bieguna odeszła z Baraniej Góry. Zerwali kontakty z Bartkiem. Sztubak nie kapitulował jednak i wydał swoim ludziom, jeszcze tego samego dnia, rozkaz porwania lawiny i korzenia. Obsadzili trasę ich powrotu, ale tamci musieli wrócić inną drogą. Jakiś czas później Sztubak od swoich wywiadowców otrzymał potwierdzenie, że agentami są... Lawina i korzeń. Chciał ich zastrzelić. Nie udało się. Z oddziału sztubaka na ciężarówki wsiadło ostatecznie tylko 11 osób. Między innymi Karol Maślanka pseudonim Tygrys. Roman Kowalczyk pseudonim Pilot. Jan Ficek pseudonim Jamnik. Franciszek Zawada pseudonim Skrzetuski. Stanisław Łajczak pseudonim Wtorek. Władysław Nowotarski pseudonim Lotny. Franciszek Talik, pseudonim Miś, Stanisława Golec, pseudonim Gusta, Stanisław Witos, pseudonim Chłopiec. Ślad po nich zaginął, nie otrzymaliśmy nigdy żadnej informacji. Nigdy, pisał Sztubak. Sądzę, że ich gdzieś wymordowano.